Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy w kolejnej Fuzji Smaków. Dzisiaj trzeci etap przyrządzania naszego obiadu. I dzisiaj będziemy już się zajmować daniem głównym. Co pan przygotował po wspaniałej przystawce i po bardzo ciekawej zupie tajskiej z ananasa? Jeżeli chodzi o danie główne, będzie to danie typowo wegetariańskie. Będą to zielone pierogi, nadziewane szpinakiem i serem feta. Jeżeli chodzi o ciasto, bo tutaj będzie bardzo istotne, potrzebujemy pół kilo mąki, jajko, mleko lub wodę, tyle ile nam zabierze mąka. I tutaj głównym składnikiem będzie drobno posiekany i odciśnięty szpinak może to być szpinak mrożony z tym, że po rozmrożeniu należy go bardzo dokładnie zsiekać. Wsypujemy do w miarę głębokiej miski pół kilo mąki, wbijamy jajko, dodajemy nasz dobrze odciśnięty szpinak i oczywiście wszystko podlewamy mlekiem lub wodą, ugniatając ciasto do momentu, kiedy ono będzie już dobrze wyrobione, w miarę sztywne. Oczywiście takie ciasto odkładamy na kilka minut, żeby doszło, to ciasto będzie wtedy dużo lepsze. Kiedy mamy już gotowe to ciasto, rozwałkowujemy na stolnicy. Jak typowe ciasto na pierogi oczywiście powinno nam się ładnie rozwałkowywać. Możemy tutaj podsypywać sobie oczywiście mąką, gdyby było bardzo jakieś jakieś wilgotne, mokre i lepiło nam się do wałka. Wykrawamy krążki, oczywiście w zależności od tego, jakie kto lubi pierogi, prawda? Można filiżanką, można szklanką, prawda? Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o farsz, szpinak mrożony lub świeży, smażymy na masełku, na patelni. Oczywiście solimy, pieprzymy. Pod koniec smażenia dodajemy czosnek, odstawiamy, żeby ostygł i kiedy już będzie chłodny, Dodajemy serfeta w ilości dowolnej. Tu zależy od tego, jak bardzo ktoś lubi ten rodzaj sera. Tak, dokładnie. Trzeba uważać z solą. Oczywiście wiadomo, że jeżeli nie mamy oryginalnego greckiego sera feta, to będziemy mieli ten ser nasz polski, który będzie po prostu zalany solanką. Także tutaj powinniśmy uważać z solą. Lepiej szpinak posolić na samym końcu po dodaniu sera. No i oczywiście faszerujemy pieroga naszym warszem. Tak przygotowane pierogi wrzucamy na wrzątek. Gotujemy jak klasyczne pierogi. Gotujemy myślę, że tak, jak klasyczne pierogi, czyli tam w granicach od 10 do 15 minut, żeby się dobrze nam wszystko ładnie ugotowało. Oczywiście trzeba pamiętać i pilnować, żeby się nie rozgotowały. No po wrzuceniu pierogów do garnka należy od razu pierogi zamieszać, bo pierogi opadają na dno, mogą nam się przykleić. Dobrym dodatkiem do, do tych pierogów jest dip czeskowy. Najprostszy sposób przygotowania takiego dipu jest wymieszać majonez, śmietane, świeżo starty bądź wyciśnięty czosnek i oczywiście z siekana kolendra. Oczywiście nasze gotowe pierogi wykładamy na talerzyk, dekorujemy dipem czosnkowym i będą się na pewno bardzo okazale prezentować. Jeżeli chodzi o składniki potrzebne, do przygotowania naszego dzisiejszego głównego dania. Podaję jeszcze raz. Jeżeli chodzi o ciasto, potrzebujemy pół kilograma mąki, jedno jajko, a także mleko lub wodę, tutaj w zależności od tego, ile płynu przyjmie mąka, a także mrożony lub świeży szpinak. Jeżeli chodzi o farsz, tutaj również głównym składnikiem będzie szpinak, a także Będziemy potrzebowali kilka zamków czosnku, sól, pieprz oraz serfeta w ilościach tutaj zależnych od smaku, od gustu, od tego jak bardzo ktoś lubi taki rodzaj sera. Jeżeli chodzi o nasz dip czosnkowy, który będzie stanowił świetny dodatek, potrzebujemy majonez, śmietane, a także wyciśnięty, ewentualnie starty czosnek. Pierogi są potrawą występującą w Polsce, Białorusi, na Ukrainie, Litwie i w Chinach, a także w Japonii i we Włoszech. Bardzo podobne są rosyjskie pielmieni, o których już wspominaliśmy przy okazji omawiania kuchni rosyjskiej, a także ukraińskie wereniki. We Włoszech występują ravioli oraz tortellini, a w Chinach je się pierożki wonton, vuotie i jiaozi. W południowo-zachodnich Niemczech popularna jest nadziewana farszem mięsnym lub warzywnym odmiana pierogów nazywana Maultaszem. Potrawa ta przywędrowała do zachodniej Europy najprawdopodobniej z Chin poprzez Włochy dzięki wyprawie Marco Polo, a ich forma i rodzaje farszu zaczęły przybierać lokalny charakter. U nas w Polsce pierogi znane są najprawdopodobniej od XIII wieku, i możliwe jest, że dotarły z dalekiego wschodu poprzez Ruś. Istnieje podanie mówiące o tym, że biskup Jacek Odrowąż tak zachwycił się ich smakiem podczas wizyty w Kijowie, że później zagościły one na polskich stołach. Kiedyś potrawę tą przygotowywano głównie z okazji świąt i w zależności od ich rodzaju zmieniała się forma. Z okazji wesela przygotowywano kurniki, duże pierogi z różnymi nadzieniami, a zawsze z dodatkiem mięsa kurzego, knysze, czyli pierogi żałobne podawane na stypie, Koladki pieczone w styczniu na okazję kolędowania, a także sanieszki i soczwie, słodkie pierożki pieczone z okazji imieni. Oczywiście wraz z panem Piotrem zdajemy sobie sprawę, że żadne pierogi, nawet najwspanialsze, nawet najwymyślniejsze nie zastąpią tych przygotowywanych przez babcię albo mamę. Jednak te nasze dzisiejsze mogą stanowić dobrą odmianę, a przede wszystkim na pewno będą idealnie pasować do przyrządzanych w poprzednich programach przystawki i zupy. Jak zwykle zachęcamy do łączenia smaków, do eksperymentowania w kuchni. Życzymy smacznego i do usłyszenia. Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.